Ciągnie to się do dzisiaj w sumie. Czyli to było pół roku temu prawie. No, ale pomyślałem sobie, dzisiaj nagram coś, bo nigdy nie zaczniemy. Może tym odcinkiem zachęcę mojego brata, żeby, żeby w następnym odcinku już wziął udział. No, ja jeszcze tam kilka tygodni temu też próbowałem sam nagrywać i powiem wam szczerze, no jak po przesłuchaniu tego, co nagrałem, no to stwierdziłem, że to jest no, kompletny kompletne dno w ogóle w ogóle, ja mam coś takiego, że jak słucham sobie podcastów gdzieś tam w pracy czy gdzieś czy, czy, czy, czy, czy, czy, tam w domu no i mam 100, 100 milionów pomysłów a tak będę mówił, to będę mówił, będę nie wiem tryskał na lewo i prawo elokwencją fajnie będzie, super ale jak włączam mikrofon, momentalnie jakaś, nie wiem, blokada następuje. Kompletnie, kompletnie. Spinam się maksymalnie. Ja to nie ja. W ogóle pustka w głowie i tak dalej. No nie wiem, no mam nadzieję, że tych kilka odcinków nagram i z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Nie będę taki jakiś zdenerwowany albo sztucznie wyluzowany. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Właśnie nie powiedziałem jeszcze, o czym będzie podcast. W założeniu było, było tak, że mieliśmy gadać sobie o czasach takich, no, prl -owskich. Mija rok działalności milicji obywatelskiej. Nasz operator chciałby na swój sposób o tym coś powiedzieć. To znaczy, najpierw myśleliśmy sobie, o czym miałby być podcast, czego jeszcze nie ma, czego chcielibyśmy sobie posłuchać. No i wymyśliliśmy sobie, że... Fajnie się słucha o jakichś tam, nie wiem, starych historiach, typu jak to się żyło w Perelu. No, my aż tacy starzy nie jesteśmy. Mam siwych włosów. U nas na głowie jeszcze na szczęście nie ma. Ale ta trójka z przodu już jest, więc, więc możemy sobie tam coś poopowiadać po wspomnieniach, jak to było w latach 80., może nawet w późnych 70. Głównie, nie wiem. do jakieś może ciekawe historie, dlatego no, ciężko mi będzie tutaj samemu opowiadać, wspominać, bo to troszeczkę no, głupio w ogóle. Że, tak jak jeszcze raz powtórzę, że mam nadzieję, że mój brat dołączy do mnie. Znaczy już mam e, pomysły na co najmniej 8 do 10 odcinków następnych, więc może, może jakoś dam radę, jeżeli miałbym to robić sam. No, ciekawe, ciekawe, czy, no, czy podołam. Coś mi tu skrzyczy. W ogóle, w ogóle dziwnie wyglądam, bo bo jest już dosyć późno, muszę mówić dosyć cicho, dlatego no po prostu tak już jest, że chciało mi się nagrywać podcast noc, nie noc, więc skombinowałem to sobie taką pończochę, bo no, słyszałem, że to się przydaje, no i rzeczywiście zdaje egzamin. Dziwnie wygląda, bo mam kabel troszeczkę za krótki od mikrofonu, siedzę pochylony nad pończochą w kółku, Jest to trochę... No coś mi przerywa na, nawet. Eee, więc jakby ktoś mi teraz zobaczył, to trochę dziwnie wyglądam. Pochylony nad biurkiem gadam do kółka z błędczochą. Dobra. Eee, no nic. Eee, to będzie pilot. Najprawdopodobniej, dlatego że eee, za trzy dni wyjeżdżam do Polski, a mam nadzieję, że przed wyjazdem jeszcze wrzucę, wrzucę to na stronkę podcast.pl Swoją drogą, to fajna stronka. No to już każdy wie, bo to już z pół roku też chyba ma ta strona albo więcej. Więc postaram tam się już zarejestrować, zaistnieć fajnie. Ciężej będzie mi się wtedy wycofać. No, no a jeszcze jeśli chodzi o stronę podcast.pl to tak jak mówiłem, to jest fajna sprawa. Z tym, że no to jest fajna sprawa dla słuchaczy, bo to jest bardzo wygodne. Wchodzi się, ściąga i słucha. Nie trzeba wertować tam i szukać tych stron i tak dalej. Ale to nie jest za zbyt fajne dla podcasterów w sumie, bo no nikomu się nie chce po prostu wchodzić na stronę i tam zostawiać jakieś komentarze. Po prostu taki hipermarket, no bezosobowo się wchodzi. Ściąga i słucha, a tak naprawdę to... Troszeczkę szkoda, że, że właśnie mało osób wchodzi na stronę bezpośrednio i tam no, skrobi jakieś komentarze, bo komentarzy naprawdę mało. I tak mi się wydaje, że tak jest. No Mi się nie chce czasami wchodzić na stronę. No, w większości przypadków nie chce mi się w ogóle wchodzić na stronę. Ja wchodzę na stronę tylko włącznie wtedy, kiedy nam ten RSS tam się nie ładuje no i nie ma możliwości ściągnąć tego... E ze strony podcast.pl nie wiem, może jakaś, nie wiem, może byłaby możliwa jakaś opcja komentarzy ze strony bezpośrednio podcast.pl nie, raczej nie, nie wiem, nie, nie znam się, także nie wiem e, także no szkoda, szkoda właśnie, że tych komentarzy jest e, tak mało no, chyba, że to jest odwyk to tam to już jest o, ostro 50-60 komentarzy niesamowite jeszcze Polska Odnowionej Demokratycznej Nie wytrzymam ruch. tego wszystkiego. Pienusz I powyżej wszystkich w kołoku. Za dużo telewizji. Idź na odwyk www.odwyk.com. O Bogu, po ludzku. Człowiek nie niesturek wszystko wytrzyma. Dobrze, teraz jeszcze, jeśli chodzi o mój podcast no dokładnie jeszcze, do, nie do końca wiemy o czym będzie będę starał się, żeby każdy podcast miał jakiś, jakiś tam temat w ogóle strasznie szybko mówię, bo się spieszę teraz dlatego, że za chwilę mają przyjść tutaj jeszcze jacyś ludzie no i wtedy nie będzie warunków a już chciałbym to dzisiaj nagrać i już sobie potem powoli i w spokoju, w ciszy, w słuchaweczkach sobie to ładnie składać bo lubię składać. W ogóle lubię ciąć na, na początku. Na pewno, na pewno będę ciął, dlatego że lubię ciąć. No, ale później na pewno nie będzie mi się chciało. Będę jakoś mówił, że składniej, ładniej, nie tak nerwowo. Więc może jakoś to będzie szło. O, słychać, słychać. Idą, idą. Dobra, y To wszystko na dziś, jak na odcinek pilotowy to chyba wystarczy. Przepraszam za moje takie szybkie, nerwowe gadania, no ale naprawdę muszę się spieszyć. Jak już mówiłem, no, jeszcze na koniec może zdradzę o czym będzie następny odcinek drugi, a mianowicie będzie o programie SONDA. Fakt, że w tym wszystkim nie ma igły, nie ma tradycyjnego, delikatnego obchodzenia się z płytą i wreszcie, że promień laserowy, który tam ukryty laser jest w środku niezwykle delikatny, małej mocy, o właśnie, to odczytuje tę muzykę. Mało tego, jakość jest fenomenalna, twierdzą fachowcy. To był taki program popularno naukowy, prowadzony przez Andrzeja Kurka i Zdzisława Kamińskiego. No, wszyscy ci słuchacze, którzy tam mają koło 30 albo no, więcej, lub troszkę mniej, to powinni chyba pamiętać. Nie wiem, czy ktoś będzie tego chciał słuchać. Nie wiem, czy to w ogóle się uda, jak to w ogóle wyjdzie, no ale tak sobie wymyśliłem, o, jest kilka fajnych materiałów w internecie na ten temat. No, a w ogóle to już no, wtedy, no, już powiem to właśnie o następnym odcinku. Tak sobie jeszcze wymyśliłem, że na koniec każdego odcinka tego podcastu będzie taki rodzynek, czyli jakiś fajny. Super śmieszny <głos> yy, tekst, yy, czy tam dialog, czy monolog z jakiegoś yy, filmu. Mówię Wam, ekstra <głos> ekstra. No i chyba standardowo na koniec będzie muzyczka. Jakaś jeszcze nie wiem, jaka. Chyba będzie to Pogromcy w Dufi Sieroc. Kapela, taka. Fajna kapela, już niestety nie istniejąca. Z Grudziądza. Pozdrawiam. Pozdrawiam z mojego miasta. Eee, dobra, to chyba wszystko. Do następnego odcinka. Na razie. Widzisz, synku, w noc świętojańską kwitnie kwiat paproci, który normalnie nie kwitnie, gdyż ma zarodniki. Gadają ludzkim głosem krowy, konie i świnie. To chyba tylko w Wigilię! Wigilię? To te wierzące. Swęta Maria, święta precista, Stary pryszą Zaraza gada Chrzcita se, weszta se nowe Bogi, zaraza gada Na pewno pomrze ta Chrzcita se święta Maria, święta Precista, święta Maria swęta... Sława Tobie I wiara nikt nie zachorzał I nikt na marach Kła że nie zaraz...